Witajcie w Chrystusie Panu. Laudetur Jezus Christus. Moi drodzy, na tym koncie Kyrios meendrikos 4 będziemy zajmować się tylko i wyłącznie apologetyką. Apologetyką. Teraz na samym początku będziemy się zajmować tak zwaną częścią ogólną, e, odnoszącą się przede wszystkim do Boga. Bóg jest przyczyną, e, moi drodzy, najwyższą, a więc podstawą religii jest wiara w Boga i przekonanie o nieśmiertelności duszy, duszy ludzkiej. Na szczęście każdy człowiek myślący i nieuprzedzony jest w stanie przekonać się, że Bóg istnieje i poznać niektóre doskonałości Boże. Tak samo możemy poznać, że dusza nasza ma rozum, i wolną wolę jest nieśmiertelna. Trzeba tylko, moi drodzy, zastanawiać się głębiej nad wszystkim, co istnieje dookoła nas i co się dzieje w duszy naszej, co się rozgrywa w naszej duszy. Rozumowanie ludzkie poprawił i uzupełnił Bóg sam w objawieniu swoim. A więc Bóg jest przyczyną najwyższą. Każda rzecz i każde zjawisko musi mieć swoją przyczynę wystarczającą. Już dziecko zwykło pytać, kto to zrobił, dlaczego tak jest, dlaczego to jest, dlaczego tamto jest. Pytania te są pierwszymi objawiami, objawami, moi drodzy, myślenia, myślenia u dziecka. Z czasem pobudzają one do tak zwanych badań samodzielnych do na naukowego poznania rzeczy i do wynalazków różnego rodzaju. Ten dopiero zna rzecz naukowo, kto poznał jej przyczyny. Zwierzęta i małe dzieci widzą błyskawice i słyszą grzmoty, ale nie znają ich powodu. Nie wiedzą o elektryczności. Wykształcony człowiek zna elektryczność i potrafi ją zużytkować w sposób rozmaity, w sposób przeróżny. To pewne, że bez powodu nic się nie dzieje. Od zjawisk wznosimy się do badania przyczyn najbliższych, zwykle drugorzędnych, od nich zaś posuwamy się do badania przyczyn, coraz wyższych i wyższych pierwszorzędnych. Każda nauka bada zjawiska i przyczyny w swoim zakresie, więc przy badaniu tego samego zjawiska czym innym zajmują się nauki przyrodnicze, czym innym fizyka, czym innym chemia, czym innym estetyka, higiena i tak dalej. Filozofia bada podstawowe pojęcia wszystkich nauk, stara się dotrzeć do przyczyn najgłębszych i tych najogólniejszych. I filozofia, moi drodzy, uczy, że musi istnieć jedna, najwyższa przyczyna wszystkich przyczyn, która już nie ma za sobą nic, ale jest bytem samym, od niczego niezawisłym źródłem wszelkiego bytu. Gdyby jej nie było, to wszystkie inne przyczyny równałyby się łańcuchami, łańcuchowi wiszącemu w powietrzu bez żadnego mm, punktu zaczepienia. Najwyższa przyczyna ma źródło bytu sama w sobie. Najwyższa przyczyna. Nie da się nikomu zmienić ani zniszczyć, jest po prostu niezmienna i wiecznie trwała. Wiecznie. Filozofie, filozofowie nauczają i nazywają ją absolutnym bytem lub absolutem. Lub absolutem. Ogół nazywa ją Bogiem. Każde zjawisko może nas doprowadzić do poznania Boga, jeśli nie poprzestaniemy na badaniu przyczyn niższych lecz dotrzemy aż do przyczyny najwyższej. Zatem, kto jest najwyższą przyczyną wszystkiego? Jakie przymioty musi posiadać, musi mieć najwyższa przyczyna bytu? Nie może być dwóch, moi drodzy, przyczyn najwyższych, bo czym byłaby jedna, tym nie byłaby druga. W działaniu również, Jedna ograniczałaby drugą, więc żadna nie byłaby w sumie najwyższą. Kto zatem przyjmuje istnienie dwóch bogów, czyli tak zwany dualizm, ten widocznie zatracił czystą ideę bóstwa jako najwyższej przyczyny, a usposobiony jest do wiary w istnienie mnóstwa, mnóstwa bożków. Najwyższa przyczyna Musi być jedna, jednolita, jednolita, moi drodzy. I tutaj jest taka ciekawostka, że zwolennicy rozwoju mechanicznego utrzymują, że ludzie od wielobóstwa, czyli politeizmu, wznosili się stopniowo do czci jednego Boga, czyli do monoteizmu. Badania historyczne stwierdzają coś wprost przeciwnego. U Chaldejczyków, Egipcjan, Greków, Rzymian, Germanów, Słowian czczono pierwotnie jednego tylko Boga. A dopiero z biegiem czasu, oddalając się od tych pierwotnych, czystych pojęć, tworzyli sobie ludzie wyobrażenia coraz to większej liczby bóstw bożków. Zatem rodzi się pytanie, ile jest Bogów? Bóg jest jeden i jeden tylko może być. Co to znaczy, że Bóg jest samoistny? Bóg jest samoistny to znaczy, że Bóg swojego istnienia nie zawdzięcza po prostu nikomu, gdyż On jest właśnie bytem najwyższym, samym bytem, absolutem. Co to znaczy zatem, że Bóg jest niezmienny? Bóg jest niezmienny znaczy, że Bóg nie zmienia się nigdy, ani w swojej istocie, ani w przymiotach swoich. Zatem, moi drodzy, rodzi się pytanie, co znaczy, że Bóg jest wieczny. Bóg jest wieczny znaczy, że Bóg zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie. Bóg nie może być raz lepszy, lecz jest zawsze najdoskonalszy. Bóg nie zmienia się również, nie zmienia orzeczeń swoich. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, zapewnił przecież Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii św. Łukasza, rozdział 21, wersety 33. Co znaczy, że Bóg jest niezmierzony? Bóg jest niezmierzony, znaczy tyle, że dla Boga nie ma żadnych granic w czasie ani w przestrzeni. To znaczy, Bóg jest niezmierzony, nie ma żadnych granic. Moi drodzy, następna część filmiku będzie za niedługo. E, zajmiemy się kolejnym tematem Bóg i materia. Pozdrawiam, niech Was Pan Bóg błogosławi.